W trzecim, dziś piątek, 3 kwietnia, minęła godzina 6. Anna Zaleśna Sewera i Benjamin Filip, serwis trójki. Ograniczanie programu jądrowego i międzynarodowe kontrole w zamian za zniesienie sankcji jest porozumienie Zachodu z Iranem. Prokuratura żądała dożywocia, a sąd wskazał Mirosława El na 25 lat więzienia za zabicie studenta w Krakowie. Ewentualna kwestia wniesienia apelacji zostanie skonsultowana z oskarżonym. Ostrzejsze kary dla piratów drogowych tuż, tuż prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego. Irańczycy świętują. Kilkaset osób wyszło na ulicę Teheranu, by uczcić podpisane w Lozannie niewstępne porozumienia sześciu mocarstw z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego. Oczekują szybkiego zniesienia sankcji. Zachód zapowiedział, że cofnie restrykcja w zamian za ograniczenie przez Iran jego programu jądrowego. To obiecujące i zaskakująco konkretne porozumienie, oceniają eksperci. Mające siedzibę w Waszyngtonie Stowarzyszenie na Rzecz Kontroli Zbrojeń określiło ramowe porozumienie z Iranem mianem historycznego przełomu oraz jednego z najbardziej znaczących osiągnięć w dziedzinie rozbrojenia nuklearnego – Eksperci zwracają uwagę, że Iran zgodził się pójść na daleko idące ustępstwa. Fred Kaplan w magazynie Slate napisał, że ramowe porozumienie jest bardziej restrykcyjne dla Iranu niż ktokolwiek się spodziewał. Dziennik New York Times określił z kolei ustalenia z Lozanny mianem bardzo obiecujących. Wstępne porozumienie pomiędzy Iranem a światowymi mocarstwami zwiększa prawdopodobieństwo, że Iran nigdy nie będzie stanowił zagrożenia nuklearnego. Napisano w komentarzu redakcyjnym Nowojorskiej Gazety. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O warunkowe, przedterminowe zwolnienie z więzienia będzie mógł się starać najwcześniej po 22 latach. Mirosław L. oskarżony o zabójstwo 23-letniego studenta w Krakowie, skazany na ćwierć wieku za kratami. Ma też zapłacić rodzicom ofiary 200 tysięcy złotych za dość uczynienia. Prokurator Michał Żurak domagał się dla mężczyzn dożywocia. To jest wyrok, który nie był wnioskowany przez oskarżyciela, więc w tym zakresie mogę powiedzieć, że nie jest on satysfakcjonujący. Różnimy się tylko w ocenie ostatniego wniosku, czy kara dożywotniego pozbawienia wolności byłaby w tym momencie uzasadniona i czy kara 25 lat pozbawienia wolności spełni swoje cele. W moim odczuciu nie. Obrońca mecenas Marta Ostrowska nie chciała komentować wyroku. Jako obrona staliśmy się przedstawić wszystkie argumenty, które przemawiałoby za tym, żeby ten wyrok wydany w mniejszej sprawie był sprawiedliwy. Ja jedyne co mogę powiedzieć to to, że na pewno wniosek o uzasadnienie tego wyroku pisemny zostanie złożony i ewentualna kwestia wniesienia apelacji zostanie skonsultowana z oskarżonym. Do morderstwa doszło dwa lata temu. Napastnik zaczepił studenta i jego narzeczoną na ulicy Grodzkiej. Dawid zginął od dwóch ciosów zadanych nożem. Pijanego Mirosława Al zatrzymali strażnicy miejsce. Po śmierci chłopaka ulicami Krakowa przeszedł marsz milczenia przeciwko przemocy. Minęło dziesięć lat odkąd odszedł do domu ojca. Wczoraj w wielu miejscach w kraju i za granicą wspominano Jana Pawła II. Podobnie jak w 2005 roku w Warszawie mieszkańcy stolicy przyszli wspominać papieża Polaka na plac Piłsudskiego. Na Placu Piłsudskiego były setki zapalonych zniczy przed fotografią papieża, rozważania słów Jana Pawła II i wspomnienia. Ja akurat jestem harcerką. 10 lat temu, kiedy papież zmarł, 5 godzin stałam na warcie i pierwszą myślą było to, że po prostu muszę tu przyjść. To był największy z Polaków. O 21.37 wojskowy trembar zagrał utwór Cisza. A po nim metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz apelował o pamięć o świętym. Przywołujmy umysłem, sercem i naszymi czynami. Całe życie Jana Pawła II. Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła II. Ta sztafeta pokolenia jest przekazywana dalej. No i teraz co my z tym zrobimy, co zrobimy z naszą solidarnością, co zrobimy z naszą wolnością. Jesteśmy nadal na tym placu, słuchamy papieża, wszystko jest w naszych rękach. Na zakończenie odśpiewano jeszcze ulubiony utwór Jana Pawła II, Barkę. Mariusz Piśniewski, Polskie Radio. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego, zaostrzającą karę dla kierowców, którzy złamią przepisy ruchu drogowego. Teraz czeka ona na publikację. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Według nowych przepisów, przekraczając dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km na godzinę, będzie można stracić prawo jazdy. Kierowcom, którzy zbyt mocno docisną gaz, dokument będzie zabierany bezpośrednio przez kontrolującego policjanta i zostanie zatrzymany na 3 miesiące. Jeśli dana osoba nadal będzie wsiadać za kółko bez prawa jazdy, okres ten zostanie wydłużony do pół roku. Kierowca, który ma już wyrok za jazdę po pijanemu, a kolejny raz zostanie złapany na jeździe po pijanemu, może być ukarany dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Włamywali się na konta zamożnych Polaków i chłupem padło przynajmniej 16 milionów złotych. Pieniądze szybko przelewali na inne rachunki. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali kolejnych 7 osób zamieszanych w proceder. Wśród nich jest przewódca grupy oraz pracownik jednego z banków, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Ten pracownik banku był dla nich bardzo istotnym elementem, ponieważ miał informacje o swoich klientach, o klientach tego banku, klientach i te dane przekazywał przestępcom. Wszystkim postawiono już zarzuty. Te siedem osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również zarzuty oszustwa. Policjantom udało się odzyskać część skradzionych pieniędzy. To był serwis trójki. A jeśli chodzi o pogodę, to w całym kraju dziś zachmurzenie duże ale z większymi przejaśnieniami i rozpogadzeniami. Okresami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu. W regionach podgórskich i górach także przelotne opady śniegu. Po południu miejscami możliwe nawet burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4 do 7 stopni. Na nizinie szczecińskiej trochę cieplej, od 7 stopni. Do dziewięciu, a w rejonach podgórskich nadal bardzo chłodno, od zera do pięciu. Trójka, program trzeci, zapraszamy do reklamy.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 Dzień dobry Państwu. Jest godzina 6.12 i pół. Wojciech Mann to ja. Witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Robię to w imieniu również Agnieszki Łukasiewicz, Darka Pieroga i Halinki Wachowicz. Jak zwykle będziemy z Państwem do godziny dziewiątej. No i będziemy nadawać piosenki. Dużo piosenek. a double eye, it's just a, a little hard to believe the things you are saying I want them to be 618, są pierwsze sygnały od państwa e, i pretensje pewne, na przykład takie SMS, nie chce Pan ze mną gadać, a ja wstałam po piątej i włączyłam radio jak sądzę, że kawałek urwany jest tego SMS-a. No ale mm, gadanie indywidualne w przypadku audycji radiowej jest dość utrudnione. Ja mówię do wszystkich tych z Państwa, którzy mają ochotę słuchać tej audycji i yy, absolutnie nie mam takiego podejścia, że kogoś wykluczam. A na dowód przypomnę, jak się można z nami kontaktować, bo zwykle mniej więcej o tej porze ten zestaw informacji przekazuję. Telefon 227 trójek SMS 71335 no i mailowo man.polskieradio.pl Państwo trochę narzekają na pogodę no i niektórzy próbują nawet porównywać ten czas zbliżający się Wielkiej Nocy z Bożym Narodzeniem, że niby śnieg ma być i tego no ale proszę Państwa, no jak mówi już nie wiem jak stare, ale bardzo stare porzekadło wiadomo, kwiecień, plecień bo przeplata, no i ma prawo być i tak, i tak. Ale jedno jest pewne, że w piątki spotykamy się rano w audycji. Zapraszamy do trójki. for tonight There's so much on my mind My hands lift to the right My eyes they turn inside She don't have to try With more than just her skin Cause I don't have to know I just want to win Pour them slowly In her driveway See my baby come My way to the I waited for a storm To blow a hole my way I tried every night Took me till today. I can't I wait to see your door. And though the wrongs, and though the war, I, I don't, don't see think. the fight no more. Ain't that what the night is really for? Oh. była druga w kolejności piosenka dzisiaj, bo rozpoczęliśmy utworem instrumentalnym. Niektórzy z Państwa, i to myślę, że to są tacy młodsi słuchacze, e, zdziwili się, że nie było Drakuli, ale e, to jest sprawa prosta. E, są takie dni, kiedy Drakula odpoczywa i pojawia się Gary Moore. A dlaczego? To powinni Państwo sobie sami odpowiedzieć i nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób zmieniło Charakter tej audycji. Czasem jest żwawiej, czasem jest spokojniej, czasem jest troszkę tak na zamyślenie, i to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalna kolej rzeczy. Tym bardziej przypominam, że kwiecień, plecień, bo przeplata. Piosenka, którą jak się okazuje nie tylko ja lubię, ale i Agnieszka i Państwo też, bo takie do nas docierają sygnały. 6.30. Benjamin Filip ma dla Państwa skrót informacji. Mam zaufanie do służby kontrwywiadu wojskowego, tak zapewnia szef MON. To reakcja na odkrycie przez SKW podsłuchów w jednej z warszawskich restauracji przed rozmowami ministrów obrony Polski i Holandii. Tomasz Siemoniak podkreśla, że rozmawiając z gościem z Holandii miał już pewność, że podsłuchów w restauracji nie ma. Byłem o tym poinformowany wcześniej z pełnym zaufaniem do tego, że taką rozmowę jaką się toczy przy obiedzie mogłem tam, tam prowadzić. Bo, jak dodaje szef Monu, najbardziej poufne rozmowy z gośćmi z zagranicy odbywają się oczywiście w siedzibie resortu i w Cztery Oczy. Sprawą zajęła się już prokuratura. Śledczy sprawdzą, czy założono i korzystano z podsłuchu w restauracji różana na warszawskim mokotowie. Teraz smutna informacja. Zmarła Barbara Sass, reżyser i scenarzystka, twórczyni takich filmów jak Krzyk, Pokuszenie czy Tylko Strach. Krytyk filmowa Barbara Holender wspomina, że Barbara Sass zaczynała karierę jako jedna z nielicznych kobiet reżyserek w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Sama jednak nie lubiła określenia kinoko. Pizza. Ona nienawidziła tego określenia. Drażniło ją strasznie, kiedy ludzie ją pytali, czy reżyseria jest zawodem dla kobiety. Zawsze mówiła wtedy, że reżyseria to jest zawód, za którego uprawianie płaci się bardzo wysoką cenę. Barbara Sas miała 78 lat. Rumuński sąd nakazał aresztowanie byłego ministra finansów Dariusa Walcowa, który jest podejrzewany o korupcję. Według prokuratury, jako burmistrz z Latiny nakłaniał komisję przetargową do tego, by wybrała faworyzowaną przez niego firmę. Miał za to wziąć w sumie 2 miliony euro łapówek. W sejfie Walcowa Znaleziono też dzieła Picassa i Renoir'a oraz ponad 3 kg złota w sztabkach. Nabożeństwo Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum. Obu w Wielki Piątek będzie dziś przewodniczył papież. Wczoraj był w rzymskim więzieniu Rebibbia, gdzie zgodnie z tradycją Wielkiego Czwartku umył nogi 12 osobom, więźniom, sześciu mężczyznom i sześciu kobietom. W kazaniu papież wyjaśnił znaczenie mycia nóg, zwyczaju sięgającego czasów, gdy robili to niewolnicy. Przejmując go, Jezus stał się niewolnikiem, aby służyć nam, aby nas uzdrowić, aby nas oczyścić, powiedział papież. W czasie tego obrzędu dwie z kobiet płakały. Jedna z nich miała na kolanach małego synka, Marek Lenert. Polskie Radio. Rzym. To tyle w skrócie. W serwisie o siódmej najnowsze informacje dotyczące katastrofy niemieckiego Arbasa we francuskich Alpach. No i pogoda, na którą Państwo już narzekają w sygnałach docierających do nas całej Polski. Dziś będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogadzeniami. Może być i śnieg i deszcz ze śniegiem i deszcz. W rejonach podgórskich i górach przelotne opady śniegu, na południu miejscami burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia no to jest taka trudna, żeby się bardzo cieszyć tym, że jest zero w zakopanym. W Kielcach, Kotowicach, Krakowie i Rzeszowie 4 stopnie, oczywiście plus 4. W Bydgoszczy, Suwałkach Łodzi i Lublinie 5, w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Poznaniu 6. A stosunkowo najcieplej w Koszalinie, Warszawie, Zielonej Górze i Wrocławiu po 7 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni, w górach porywy. Takie troszkę rozpędzone, ale nie takie jak niedawno to bywało w zachodniej Polsce. Raptem do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, cudowna ta wiosna Kwiatki kwitną i pachną Czujesz? Czuję, że opony zmienić trzeba Pomyśl praktycznie Kup opony na Allegro w dobrej cenie Allegro, pełne pomysłów na wiosnę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 Simply Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałem przekazać panu prowadzącemu, panu Wojcikowi, że na Śląsku Cieszyńskim jest po prostu ponad 10 cm śniega, także to jest naprawdę z tym śniegiem. <głosy> no skoro jest, to jest. Zresztą potwierdzają to również e, sms-u od państwa. E, zaraz tutaj coś mamy. Nie da rady, bez skrobaczek do szyi Pozdrowienia z Kaszub, Basia No i oczywiście tych wszystkich narzekań pogodowych Państwo przynajmniej jak dotąd Dołączają wiele dobrych i ciepłych słów W związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy Za co dziękuję w imieniu swoim Całej naszej e, trójkowej grupy No i odwzajemniam tym samym Nie tylko słowem, ale i muzyką i know I've loved you before. Was it on some distant shore? Or maybe in another world? You were my used to be girl. I know I've loved you somewhere. Long ago, a love affair This feeling's too strong to ignore I know I've loved you before And before you say goodbye today Girl, I tried to show you why I say I know we've loved in the past Though our hearts have been recast In this life, as friends, nothing more I know I've loved you before Day or pray forever more. I know I've loved you before. I know I've loved you before. I know I've loved you before. Za 22... dwie. No powiedzmy, 21, siódma, e, sympatycznych listów wciąż przybywa. Grzegorz napisał, że po trzymiesięcznej nieobecności znowu słucha audycji trójkowej, wczoraj wrócił do domu, no i wszystko tak właściwie normalnie, wyjechał, może delegacja, może coś, a potem się wyjaśnia, Czemu przypisać tę nieobecność? Pan Grzegorz pisze Cieszę się, że się udało, bo sztorm nas trzymał I przez trzy dni nie mogliśmy wejść do portu Czyli pan Grzegorz wrócił z morza No o tej porze roku rzeczywiście To nie jest taki znowu wypoczynkowy czas na wodzie Pewnie Bałtyk u nas w Lublinie z kolei pisze, tylko nie wiem czy słuchacz czy słuchaczka, przełamanie wiosny z zimą, biało i zero stopni. Pozdrawiam serdecznie i ciepło. Bardzo dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy No i życzymy, żeby tego niedobrego aspektu pogodowego było jak najmniej. Nie tylko za oknem, ale i w nas. Beautiful world that I believe in. Behind the sunrise, there's the word I see. Behind the sunrise, there's a magical world that I would live in. There, nobody else must stay down on their knees. There's a marvelous boy I'm waiting for. Across that sunrise, fill the stars of love. Behind the sunrise, there's a miracle world that I can see. And nobody else would stay down there. Until the end, lie to myself no more. Yeah, behind the sunrise, around all these things you really meant to me, and nobody else.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 pan dał informację, że pan Grzegorz wrócił z morza. Ja się cieszę, że pan Grzegorz wrócił, bo ja czas dla niego czekałam. To się wszystko dzieje w Starogardzie Gdańskim. No proszę, jak się zrobiło? Tu SMS, tu telefon, to się wszystko łączy. Myślę, że to chodzi o tego samego Grzegorza. Z kolei skarga jest pewna y, od słuchacza. W Skawinie śniegu nie ma, więc zamknęli basen w Wielki Piątek. Już świętują. Pewnie lutry jakieś. Skomplikowane to jest. Nie wiem, jaki ma związek jedno z drugim, z drugim i z trzecim, czyli z basenem. No ale widocznie coś jest na rzeczy. 11 minut do siódmej zostało. Mamy wciąż y, raporty pogodowe e, na Grochowie. Śnieg napisała Gosia. No i też mamy na temat wypływania w morze i powrotu z morza. Olga pisze zazdroszczę panu Grzegorzowi, że na święta wrócił do domu. Mój mąż właśnie wypłynął. Proszę o muzyczne wsparcie duchowe. No będzie. Bardzo ładna piosenka, ale najpierw będzie doktor Kruszewicz. Do niego zresztą jest apel od jednego ze słuchaczy. właśnie pytanie, dlaczego w Rumunii prawie nie ma ptaków? Słuchacz pisze, że ilekroć tam jedzie, to jest zdziwiony, tych ptaków nie słyszy, nie widzi. Ja nie umiem odpowiedzieć. Może doktor Kruszewicz będzie w stanie. Ale dziś nie będzie o Rumunii, tylko będzie w rozmowie z Darkiem Pierogiem o... Ciekawe, czy Państwo wiedzą, co to za stworzonko O Dubelcie. Skąd tak dziwna nazwa? Czy w Dubelcie jest coś podwójnego? No jest to duży bekas. Kiedyś jak polowano na bekasy, bo teraz to już tego nikt nie robi, no może gdzieś tam na południu Europy ciągle się jeszcze na różne bekasowate poluje, ale kiedyś Brytyjczycy lubowali się w polowaniu na bekasy. Po angielsku bekas nazywa się snipe, więc jeżeli ktoś był dobrym strzelcem i do tego szybkiego zwrotnego ptaka trafią i powstanie go upolować, dostawał przydomek sniper. Znamy ten przydomek z zupełnie innych realiów. Tak, to był właśnie strzelec do bekasów. To był sniper. To zostało, że sniper to jest taki ktoś bardzo sprawny w strzelaniu. Dubelt to już jest nazwa pochodząca raczej z niemieckiego, taki dubeltowy bekas, duży, bo on rzeczywiście duży jest, no może nie dwa razy większy, ale, ale zdecydowanie większy i to jest właśnie dubelt. Zasiedla tereny bardziej wschodnie, w Niemczech był raczej mało znany, rzadki, ale w czasie wędrówki prawdopodobnie sobie tam z bekasami mógł się łączyć i razem migrować, no i wtedy zrywały się bekasy małe i większy dubelt. I to był właśnie ten cenniejszy okaz. Dubelty mają zupełnie inne zwyczaje niż bekasy. Pochodzą bardziej z regionów wschodnich. U nas mamy trochę tokowisk, lęgowisk właśnie nad Biebrzą, nad Narwią, nad kilkoma innymi małymi rzekami na wschodzie. One nie tokują tak jak bekas w powietrzu, robiąc takie BBBB, zwany przez to był barankiem. i Takie loty spektakularne, widowiskowe bardzo. Dubel tokuje na ziemi. Tokuje na ziemi, tokuje wieczorem, po zmierzchu. To jest takie bardzo ciche klikanie, takie to jest takie bardzo ciche klikanie to naprawdę trzeba wiedzieć, czego słuchać. Czasem taki podskoczy kogucik, czasem błyśnie białym ogonkiem, ale to się dzieje po zmierzchu w maju na Turzycowiska. Jak ktoś zna ten głos, to, to wychwyci te dubelty. Mi się zdarza być czasem po zmierzchu gdzieś tam na wschodzie, na łąkach, czy na skraju lasu, więc słyszę czasem. Te dubelty czasem pokazuje innym ludziom, że to są właśnie takie bardzo rzadkie ptaki, ale to znika w tle innych głosów, więc to trzeba wiedzieć, jak to brzmi, jak to usłyszeć. Wiąże się z tym pewna przygoda nad bagnami biebrzeńskimi. Poproszono mnie o przeprowadzenie takiej grupy niemieckiej, niemieckojęzycznej, miłośników ptaków, którzy chcieli poznać ptaki polski. Było to w latach 80., kiedy tych wycieczek było sporo, a było mało przewodników, zwłaszcza z niemieckiem, więc miałem szansę, żeby tam jakoś się wykazać. No i poprowadziłem grupę wieczorem taką drogą, bo wiedziałem, że z tej drogi usłyszymy dubelty. Padał deszcz. No i pokazuję ludziom te dubelty, które tam chodzą takie zgarbione, z takim soplem na nosie i coś tam, i właśnie klikają sobie te. No i wszyscy zobaczyli te dubelta. Jedna kobieta twardo, że ona ich nie widzi i nie słyszy. Deszcz lekki pada, ona była w kapturze, więc jej tłumaczę, że jakby zdjęła kaptur, to by było jej łatwiej usłyszeć. Nie, ona ma dobry słuch, ona to musi zobaczyć i usłyszeć, bo to dla niej ważne. Więc jej pokazuje, no nie widzi okulary zaparowane w kaptur, no nie widzi i nie słyszy i nie chce zciąć tych okularów i albo wytrzeć i nie chce zjąć tego kaptura. Więc stanąłem za nią i zrobiłem tak. I natychmiast zapytałem, Haben Sie ja, endlich, udało się, odhaczone. Czyli, krótko mówiąc, doktor Kruszewicz udawał Dubelta, no tak mi się wydaje, i przebił się przez kaptur niemieckiej turystki. No to jest pewnego rodzaju osiągnięcie. Proszę państwa, zbliża się wielkimi krokami godzina siódma. Został nam czas na jedną piosenkę e Pytam Państwa, czy będzie dzisiaj bardzo energicznie? Odpowiadam prosto i jasno. Dzisiaj bardzo energicznie nie będzie. This will be the last time, baby, that I ever have the blues. You've taken everything I've got. I've got nothing, nothing left to lose. This will be the last time that you ever see me cry. Love, this will be the last time, darling, that you ever ever see. Water, my tears have all gone dry. Oh, guess I have now, baby. My tears have all.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 Można? No wie pan, bo ja nie mam czasu. No ależ co pani mówi. Ma pani jeszcze mnóstwo czasu. Myśli pan? No pewnie, kochana. Cały rok pani ma. A. Pani ma, ja mam, pan ma. Dzień dobry. Dobry. Każdy ma. Pani posłucha. Lubisz mieć dużo czasu i doładowywać konto, kiedy chcesz? Jedynie w Orange na kartę masz rok ważności konta. Za darmo we wszystkich taryfach. Sprawdź szczegóły na orange.pl Żegnamy reklamy. To było